Za 594 zł. Na przykład w 6 latach po 99 zł. Haturn Żer. Dla Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Z pozoru może się wydawać, że po prostu mają niezły apetyt. No, może da się zauważyć, że jedzą dużo, ale dla nich to nieprzyjemność, to choroba. Członkowie grup A-Z anonimowych żarłoków, wspólnie walczą ze swoim nałogiem. Spotykają się przynajmniej raz w tygodniu, by porozmawiać, pomóc sobie i razem się leczyć. Do takiej grupy należy pani Halina. Ja do anonimowych żarłoków przyszłam 6 lat temu. Z bardzo dużą nadwagą przyszłam w takim momencie, kiedy nie jadłam żadnego zdrowego jedzenia, tylko same słodycze. Miałam ogromne problemy zawodowe, rodzinne i doszłam do takiego dna, że kupowałam siatki słodyczy i objadałam się tymi słodyczami. Tym zajadałam emocje, stres. Magda, do wspólnoty są przyjmowane te osoby, które mają Problem, to znaczy rozpoznają to jako problem, że już czują, że nie mogą na tym zapanować, to wtedy. Agnieszka Paczkowska, Ośrodek Terapii Polana. Żarłoczność dla osoby, która nie ma z tym problemu, wydaje się no, żadnym kłopotem. tak? Natomiast osoby, które się obżerają, to jest przymus, a nie przyjemność. W związku z tym te osoby bardzo cierpią. Bardzo często też te problemy czy doświadczenia wiążą się z dużym wstydem ze strony tych osób. Tak naprawdę ten wstyd uniemożliwia im często wyjście po pomoc do osób, które tego typu problemu nie znają. Udało mi się tutaj, dzięki tym spotkaniom, dzięki pracy nad programem Schudnąć ponad 20 kg. odzyskałam zdrowie. Ja przychodzę tutaj po prostu, żeby być zdrową i nie obiadać się. Pani nie wygląda na żarłoka, tak szczerze mówiąc. To chyba dobrze świadczy o programie, prawda? Ale to jest tak, że, do, że trafiają osoby z bardzo różnymi problemami. Trafiają osoby, które po prostu nie radzą sobie, bo jedzą za dużo i nie mogą przestać. Są osoby z bulimią, są osoby z anoreksją, są osoby, które zaczęły od jednej formy choroby, a potem to przeszło w inną, bo to też tak się zdarza, że można skakać z jednej formy na drugą. Ja, ja wierzę, że pomaga. W takiej grupie samopomocowej spotykają się z ludźmi, którzy wiedzą dokładnie, co dla nich stanowi ten problem. Spotykają się z ludźmi, którzy też przeżywają wstyd z tego powodu. W związku z tym dostają wsparcie, dostają poczucie bezpieczeństwa. To radzenie sobie z tymi emocjami, w związku z tym pomaga im też w zwalczaniu. Wymieniają się sposobami radzenia sobie z kłopotem. Ja wcześniej chodziłam do anonimowych palaczy. Udało mi się właśnie rzucić palenie. Już 10 lat nie palę papierosów. No a potem, potem właśnie dowiedziałam się o anonimowych żarłokach i trafiłam tutaj. I Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Anonimowi żarłocy mają swoją stronę w internecie, na niej terminy spotkań w 23 miastach. Odbywają też spotkania w sieci, a na mitingu w Warszawie, na mitingu, na spotkaniu anonimowych żarłoków był Michał Gierz. Czy ktoś z Państwa zna ten problem? 02273 albo ZD3, małpa Zobaczy mu, że On poszedł tamtą. Wylało się na stół Moralne salto Smutna historia ta Z dominantą Snów dziwnych jej pięć Jak palców jest pięć U dłoni każdej ściera Twój uśmiech ze starych zdjęć, jego uśmiech uczęść. Głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy. Z młodszymi koleżankami, jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciął z ludzeniami z ludzeniami Mocni wtuli się w koc W czarnej godzinie Nie policzy tych łez Dostały w kinie Pożegnają Dym ze świec Popiół w kominie Z krzyża zszedł dziś W tę noc Nie będzie przy niej Ona coraz Śmieszą ma chęć I w kuchni Palnik z gazet Sama sobie Wydaje się tłem I życie jej Południowa audycja Zapraszamy do Trójki. To była grupa Strachy na Lachy. Zapraszamy do Trójki. Mam przy telefonie generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry panie generale. Witam pana, dzień dobry. Dlaczego, Witam, radny, dlaczego podał się pan do dymisji? Ponieważ pan minister Klich, który w dzisiejszym przeprowadził rozmowę, w dniu dzisiejszym powiedział, że ja wykazałem skruchy. Żeby przyznałem się do błędu, czyli mi sobie stwierdził, że to wszystko, co ja robię, zrobię do tej pory, było moim błędem i do tego jak się rzekomo przyznałem. Oczywiście to jest prawda Jest to wielkie nadużycie, ponieważ ja skruchy nie okazałem, ja odjąłem się tylko do jednej kwestii, mianowicie do kwestii tego, czy wybór miejsca Mojego pierwszego wystąpienia w Leninie Wielkiej był właściwy. I tylko do tego się odniosłem, mówiąc o tym, że być może był to błąd. Minister Klich powiedział, że uznał na tym spotkaniu z ministrem, uznał pan swój błąd. Nie powinien, że przyznał pan, że nie powinien w takich okolicznościach, w takiej formie i w taki sposób powiedzieć tego, co pan powiedział. Pan minister Klich swoją ocenę, że moim zdaniem było na całą treści rozmowy. To była długa rozmowa? Ponad dwie godziny. A na tym spotkaniu, kiedy panowie rozmawiali ze sobą w cztery oczy, to panowało zrozumienie? Czy kiedy pan wychodził z tego spotkania miał wrażenie, że, że dogadali się panowie? Proszę pana, pytanie jest bardzo proste, ponieważ ja jestem prostu żołnierzem i wydaje mi się, że komunikacja między nami jest bardzo oczywista i jest dobra, bo ja powiedziałem o problemach, które ja miałem i z czym się borykałem, natomiast pani Srekiej próbując się przekonywać że kilku kwestii, wyznał, kiedy po, u, u, u, u, nauczyłem mu fakty, przyznał, że w wielu kwestiach, że mam rację, więc wydawało mi się, że rozmawia na dwóch poważnych panów o poważnych sprawach. Okazało się dzisiaj... Po wystąpieniu pani sprawozdawczyni w Sopocie, że ja przyznaję się do błędu. To oczywiście nie miał miejsca. Czy to jest, ta, ta dymisja to jest już decyzja przemyślana, czy, czy, czy podjął ją pan tę decyzję w emocjach, oglądając konferencję po spotkaniu prezydenta z ministrem? Nie pan, te emocje pewnie są też. Natomiast jeżeli żołnierz, ja, jeżeli ja żołnierz słyszę, że ja popełniłem błąd, to tak samo jakbym przyznał się do tego, że ja nie mówię tego w interesie moich żołnierzy. A y, odnoszę wrażenie, że pan minister Klick to nie dba o interes żołnierzy, a on dba o swój interes, swój PR, tylko i wyłącznie. A to jest, natomiast ja cały czas występuję głosem swoich żołnierzy i nikogo więcej. Ja o siebie nie dbam i nie o swój wizerunek polityczny, jak to powiedział dzisiaj minister Piątas, tylko dbam o moich żołnierzy. Panie generale, czy złożył pan już na papierze, przekazał pan generałowi Gongorowi wniosek o dymisję? Jest dokument w poczcie, która została skierowana na ręce pana ministra Gongora. To jest poczta papierowa, tak? Dokument jest... spisany na papierze. Dokładnie tak. Co teraz będzie z panem dalej? Będę na Europie. Mam ponad 200 dni urlopu zaległego, którego... Od wielu, wielu lat mogę wykorzystać, bo nie chciałem, bo uważam, że ważniejsze są zadania, które wykonuję, ale teraz jest czas na to, żeby pomyśleć o sobie i odpocząć przede wszystkim. Po urlopie co dalej? Bo, bo teraz pytanie, czy pan składając demisję, rezygnuje z fotela dowódcy wojsk lądowych, czy generalnie odchodzi pan z armii, zrzuca pan Odchodzę mundur? z armii. Zrzuca pan mundur? Oczywiście, jak pan sobie wyobraża moje dalsze funkcjonowanie w armii z takim odium e, takiego buntownika, albo jak to dzisiaj minister Piantas powiedział mąciciela, który wywołał Bedrawski, co uważam za skandal. Te problemy, o których pan mówił, od, od, których, od którego to wystąpienia cała sprawa się zaczęła, czyli biurokracja, która trawi armię, pieniądze, które wydawane są bez głowy, to są problemy bardzo palące. A czy uważa pan, że błędem poważnym jest te, wtedy, kiedy ja na śmigłowce kupować bryzy? Ja śmigłowcę chciałem na wojnę, a bryzy są dla kogo? A poszły na to pieniądze, ogromne pieniądze. Są kto... no sobie na, na to pytanie ci, którzy na to pytanie powinni odpowiedzieć, co było ważniejsze. A kto podejmuje taką decyzję, żeby kupić bryzy? A to podjął minister Bernardowej. A pan mówił, to co zgłosił pan publicznie, te, te zastrzeżenia, czy zgłaszał to pan przedtem w inny sposób? Oczywiście. Zgłaszał pan problemy, o których pan wie? Oczywiście, zgłaszałem, są na to dokumenty i myślę, że kilkanaście w teczek znajduje się w archiwum wyslądowych i nie tylko w moim, bo i po w sztabie generalnym. I mam nadzieję, że te moje pisma dotarły do Ministra Narodowej, który ma też swoje biuro, gdzie, mogą być to, gdzie powinny być archiwizowane te dokumenty. Dziękuję panu za rozmowę. Pozdrawiam pana. To był generał Waldemar Skrzypczak. Ta sprawa będzie powracać. Polecam państwu kolejny serwis trójki o 17 za 23 minuty. Ja mam taką sprawę. W związku z tym, że w naszym kraju od kilku dni dzieją się różne, bardzo ważne sprawy, mam pytanie, może Państwo pomogą je rozwiązać. Gdzie jest nasz Pan Premier? 022 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. W nowym Audi Q7 wprowadziliśmy innowacyjną technologię TDI Clean Diesel. Dzięki temu zmniejszyliśmy zużycie paliwa. Zmniejszyliśmy emisję tlenków azotu nawet o 90%. Zmniejszyliśmy też VAT o całe 100% w modelach z homologacją ciężarową. Po prostu w nowym Audi Q7 połączyliśmy czystą technikę z czystą oszczędnością. Zawsze chciałem tańczyć albo zagrać w filmie. I nareszcie mogę, ha, ha, ha, ha. tak jak i ty zresztą, Sprawdź na www.cyfraplus.pl Cyfra Plus Technologia Plus Emocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut godzina 17 w sprawie anonimowych żarłoków. Kiedyś poszedłem na taki. Miting anonimowych żarłoków. Ja sam ważę 115 kilo i mówię, pójdę sobie, popatrzę na grube kobitki, może coś usłyszę, może jakąś dietę cud, może I, i popatrzę sobie na grubasów. I okazało się, że ja byłem najgrubszy na tym meetingu, Powiedziałem o tym na tym meetingu i no może do dzisiaj jeszcze nie dorosłem do chodzenia na takie meetingi anonimowych żarłoków, ale jestem pełen podziwu dla tych pań i, i tam nie była żadna z tych pań nie była gruba. No ja mówię, ja byłem najgrubszy. No to, to tak jak ze spotkaniami anonimowych alkoholików. Na takim spotkaniu wszyscy są trzeźwi. To są ci, którzy z tym walczą i to z powodzeniem. 022 i 7 trójek, albo ZD3 radio.pl Ania Dąbrowska. John Popołudniowa audycja za 15 minut godzina 17 i za 15 minut godzina 8. Motocyklem dookoła świata. Tomek Gorazdowski, Michał Gąsierowski są w Stanach Zjednoczonych. Dobrze trafiłem w strefę czasową za 15,8 u was w Luizjanie. Za piętnaście A to przepraszam, no tak, to w Teksasie był teraz za piętnaście A w Luizjanie za 1510. W Teksasie były krowy, a teraz u was krokodyle Wiesz czym się różnią krowy od krokodyli? Ja nie wiem no. Tym, że krokodyle nie wydzielają takiego zapachu jak krowy Jak się jedzie i nie ciągną się przez 10 kilometrów Powiem inaczej, jak zobaczysz jaki zapach wydzielają krokodyle To już o tym nie opowiesz najprawdopodobniej Ale faktycznie jechaliśmy z Teksasu do Luizjany Przez Henderson Swamp To są bardzo znane tutejsze bagna no, ciągnął się setkami kilometrów. Oni sobie z tym poradzili znakomicie. Czteropasmowa autostrada na estakadach przez ponad 70 kilometrów. Można, można. No można, właśnie można. Niekoniecznie z mostem trzeba walczyć 10 lat. Można zbudować estakadę 70-kilometrową. No, i jedzie się nad tymi bagnami, patrząc na to wszystko z góry. Fantastyczny widok, naprawdę super. Niesamowite, bo te drzewa wszystkie zatopione są do połowy pnia, stoją w wodzie. Patrzyliśmy, czy są krokodyle, ale nie widzieliśmy, przynajmniej ja nie widziałem. Bo nurkowały akurat. A, wtedy. Ja zatem, jadąc motocyklem dość szybko, woleliśmy no, nie wypatrywać za bardzo szczegółowo tych, tych krokodyli, no ale ponieważ nie wyglądaliśmy tak tych krokodyli, to udało się dojechać do nowego. Orlanu. I całe szczęście, bo tutaj jest fantastycznie. Cieszyliśmy się na to spotkanie, bo ostatnie teksańskie miasta nas nie, nie powiem nawet trochę, ale bardzo rozczarowały i było naprawdę nieciekawie. Było nieamerykańsko, było pusto, a w Nowym Orleanie wczoraj trafiliśmy do dzielnicy francuskiej, tam gdzie trafić powinniśmy. No i wieczorem troszkę powłóczyliśmy się, zajrzeliśmy to tu, to tam. No i chcemy zdać Państwu krótką relację. Zapytaliśmy najpierw jednego z imprezowiczów, dlaczego akurat wybrał Nowy Orlean, dlaczego akurat tam bawi mu się najlepiej. Dlaczego Nowy Orlean? Człowieku, każdy stan ma swój charakter. Tu wszyscy mogą poczuć się młodo, poczuć ten dreszczek emocji. Wszyscy bawią się razem. Wyszliśmy właśnie z imprezy, gdzie bawili się ludzie od 21 do 65 lat. To było super, wszyscy się śmialiśmy, mieliśmy ekstra zabawę i muzyka jest kapitalna. Lata 70-80, blues. No człowiek był bardzo sympatyczny, rozrywkowy i myślę, się rozrywkowi w tej dziedzinie. Tak, ale jaką ten miał partnerkę. Partnerkę, która była rozmiaru XXXXL, natomiast wyginała się tak, że z jednej strony robiła jej się harmonijka, no tak jak w gąbce, no to druga strona bez problemu się rozciągała. I jak ona się ruszała? Ale to jeszcze nic, bo wczoraj widzieliśmy jednego piosenkarza, który był w rozmiarze 15XL. O tak, Big Ben o. śpiewał bluesa, umieścił się... Ben. Nie wiem czy mieścił się na jednym krześle, bo tych krzeseł nie było widać Ale fantastyczny, nic sobie z tego nie robiło Złapaliśmy Panowie, go w jakiej podpowiada? sytuacji? Agnieszka podpowiada, że ta kobieta, o której mówiliście To nie harmonijka, tylko to była kobieta akordeon o, o, o, Znakomicie, o. brakowało nam o. tego słowa No a ten Big Band złapaliśmy go w przerwie między y, koncertem Przy czym? Na czym? Oczywiście jak wtrążalał ogromną pizzę Nic sobie ze swojego ogromnego brzucha nie robiąc Ale kiedy przyjeżdża się późnym wieczorem do obcego miasta nie idzie się pytać o to miasto do informacji turystycznej. Chcąc wydobyć to co charakterystyczne, specyficzne, rozmawia się z recepcjonistą w hotelu, ze sprzedawcą hot dogów, z kimś kto zna miasta albo z ulicznym grajkiem, no a w Orleanie szczególnie. Z takim właśnie rozmawiałem, a w zasadzie ja tylko zapytałem. On mówił, a że mówił pięknie, i pięknym głosem to będę tłumaczył to co mówił później, żeby nie zagłuszać, a śpiewał na początku o miłości love, To wszystko o miłości, prawda? Wszystko to, o czym mówiłeś, to o czym śpiewałeś, o miłości, tak? Tell me, what are you thinking about? I'm from Polish radio, coming here and trying to catch the sound of New Orleans. Where, where are you from? Poland. Poland. It, you say it's all about love. Mm. Yeah. It's New Orleans and it's my home. The greatest city in the world. That's what I think. You ask somebody else about their town, they're gonna say their town is the best in the world. But you know what? I love this town. Zrobiło się trochę jak w reklamówce NBA. Zapytałem, jest, powiedziałem, jestem z Polski, z polskiego radia. Przyjechałem tutaj, żeby posłuchać dźwięków Nowego Orlanu. Skąd jesteś zapytał? Z Polski? Hmm, mówiłeś, że to o miłości. Tak, Nowy Orlan to mój dom. Najwspanialsze miasto na świecie i pewnie każdy z innego miasta powie tak o swoim. Ale wiesz co, ja kocham to miasto. The French quarters, the number one city. And I love it very, very much. Now, you ask me about love. That's what you want to know about love in this town here? This city is love. You love to go to the Dome. If you go to the Dome Stadium, you love to see the Saints. Mm, mm, mm. And if you get hungry and walk in one of those restaurants and sit down at a table, you would love our food, love about this town. To miasto do kochania, francuska dzielnica to numer jeden, ja ją kocham najbardziej, ale pytałeś o miłości i o to miasto. Jeżeli pójdziesz do Halidom, zakochasz się w świętych z Orleanu. Jeżeli potem zgłodniejesz i pójdziesz usiąść w jednej z restauracji, to zakochasz się w jedzeniu. Zatem jednym słowem to miasto do kochania. O tak, do kochania. No jeżeli ktoś otworzy tutaj usta i zaśpiewa Ci, to pewnie będzie szło tak. I to też pokochasz. No i myślę, że z tą muzyką, bo jest dość oryginalna, Tomek, Państwa zostali... Tomek, Tomek, Tomek, poczekaj jeszcze, zanim, zanim zaczniemy z tą tak, muzyką. Tak, szerokiej drogi, do usłyszenia na antenie trójki. W Luizjanie uważajcie, gdzie się zatrzymujecie, żeby nie było jak w tym dowcipie, że obudzicie się na śpiworek Lakosty. No właśnie, właśnie. Będziemy się starać, ale ponieważ zbliżamy, lecimy do Miami szybko, to i z noclegami będziemy uważać. No a, teraz, a na razie w trójce Nowy Orlean. I love this town. Love is to be love. It's to be love. And if anybody open their mouth and sing you a song, you would love the song. It goes something like this. I see trees green red roses too. Ah, white and blue for me and for you. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Mm -hmm. I see skies blue. Clouds wide, bright blessed days in the dark, sacred nights. And I think to myself, oh, what a wonderful world, the colors of the rainbow to było dzisiaj w Luizjanie. To niewidomy, uliczny śpiewak w Nowym Orleanie, gdzie są Tomek Gorazdowski i Michał Gąsiarowski. Tu trójka. Zapraszamy do trójki. Dla jednych totalna inwigilacja, dla innych dbałość o wizerunek firmy. Chodzi o możliwość kontrolowania tego, co pracownicy po godzinach piszą w internecie o sobie i o swojej firmie. Okazuje się, że stwierdzenie, to moja prywatna sprawa, co robię po pracy, nie jest do końca prawdziwe, ostrzega Jakub Bojanowski z firmy Deloitte. Pracownik jednego z lokalnych banków opublikował swoje zdjęcie i podpisał, że w czasie wolnym lubi pić piwo. Klient tego banku powiadomił bank, że według niego podważa to wiarygodność tego pracownika jako bankowca, którego darzył zaufaniem i sprawa skończyła się w sądzie i pracownik został pozbawiony pracy. Jest to bardzo kontrowersyjne dla mnie. Akurat jestem szefem w jakiejś firmie. Nie przyszło mi to do głowy, żeby sprawdzić swojego pracownika w ten sposób. Joanna Dudek, prawnym. Osoba, która prezentowana jest przez pracodawcę jako osoba szczególnego zaufania, posiadająca wysokie standardy moralne, jeżeli zaprezentuje się na portalu społecznościowym jako osoba nadużywająca alkoholu, bądź nie przykładająca wagi do ogólnie obowiązujących zasad etyki, tego rodzaju wizerunek może kolidować z potrzebą pracodawcy i z celem zatrudnienia danego pracownika w danym miejscu pracy i na danym stanowisku. Pamiętamy około rok temu jeden z agentów wywiadu naszego opublikował swoje zdjęcie z Iraku na tle grupy innych kolegów na portalu Nasza Klasa. Takie bardziej spektakularne przypadki z zagranicy to urogwajski minister spraw wewnętrznych, który opublikował na internecie swoje nagie zdjęcia pod prysznicem. My świadczymy całym sobą i ty i w pracy i po pracy kim jesteśmy. My nie możemy być łachudrą po godzinach pracy, a człowiekiem, który reprezentuje powiedzmy sobie instytucje państwowe w godzinach pracy. Ze sfery biznesowej, szef public relations jakiejś firmy w USA wypowiedział się na temat miasta, że nie chciałby w nim mieszkać. W bardzo negatywny sposób się wypowiedział na jego temat, podczas gdy miasto to było siedzibą jednego z głównych klientów tej firmy i na pewno tego typu wypowiedź rzutuje na te relacje biznesowe między kontrahentami. Jacek Kuchenbecker, starszy konsultant w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte Pracownicy nie do końca są świadomi, że to co robią w sieci, to jakie zdjęcie tam publiczne Jakie informacje ujawniają w postaci tekstów, wypowiedzi na różnego rodzaju tematy, może się przełożyć na wizerunek ich pracodawcy. Jeżeli firma jest poukładana w taki sposób, że ma jasno określoną kulturę etyczną, jasne wartości, kodeks etyki, zgodnie z którym postępują pracownicy, nie publikując na przykład na portalach społecznościowych jakichś strasznie obscenicznych zdjęć, czy, czy strasznie, nie wiem, kontrowersyjnych wypowiedzi, przykłada się też na to, jak firma jest postrzegana na zewnątrz, jak jest postrzegana przez interesariuszy szeroko rozumianych, czyli na przykład inwestorów, akcjonariuszy itd. Tak ale również jak jest postrzegana przez media. Musimy wybrać. Brać. Również i nasz zawód pod tym kątem, czy chcemy prowadzić rozrywkowy tryb życia, tatuować, tańczyć kankana i te zdjęcia właśnie z kankanem na golasa, oblepiony błotem, umieszczać na portalu Nasza Klasa i mieć poczucie nie tyle wolności, co samowoli. Polskie prawo daje pracodawcy możliwości wyciągania konsekwencji w stosunku do pracownika, który prezentuje się w określony, nieprzychylny dla pracodawcy sposób chociażby na portalach społecznościowych. Mówimy tu o pracownikach, którzy sprawują szczególnie eksponowane stanowiska. Stanowiska, które wiążą się z koniecznością pokładania w tych osobach zaufania zarówno przez pracodawcę, jak i przez klientów firmy. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że aż 60% pracodawców uważa, że ma prawo wiedzieć, co pracownicy piszą w sieci o firmie i o sobie. O tym, co robimy po godzinach sprawdzał Paweł Homa, a teraz wrócimy do tego, co o swojej firmie powiedział generał Skrzypczak. Jestem żołnierzem od 25 lat, że w jednej z lepszych jednostek w Polsce. Aktualnie wykonuję zadania bojowe, robimy różne dziwne rzeczy, no ale to co pan Waldek Szybczak, pan generał Waldek Szybczak mówi, jest rzetelną i całkowitą prawdą. Jeżeli... Do dnia dzisiejszego będziemy mieli betony, to żadne meldunki, które spływają od kogokolwiek, nie będą miały szansy dojścia do miejsca. Przypuszczam, że miliony meldunków, które są podane na tacy w górę, nie dociera nigdzie. To jest to, jest to najgorsze. A to, że armii kupuje się byle co, no, no to tak jest niestety, tak jest. I nic z tego nie zrobimy. Jeżeli, jeżeli nikt, tak jak pan generał Skrzyczak, nie powie co jest grane, to niestety nic się nie zmieni. Fakt, że odejdzie i odejdzie bardzo dobry człowiek i dowódca i tyle lat służył w naszej dywizji, poszedł w górę, no i chciał nam pomóc, ale widzę, że nic z tego nie wyjdzie. 022 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Nie wywróżysz, gdzie będziesz potrzebował internetu. Teraz z telefonem i internetem stacjonarnym Neti możesz mieć internet mobilny, bez dodatkowego abonamentu. Wyślij SMS pod numer 4144. Netia. Wolność wyboru. Oto nadchodzi ratalna doskonałość prosto z Saturna. Sam decydujesz o ilości i wysokości rat. Masz do wyboru od 3 do 30 lat 0% na cały asortyment. Na przykład aparat Canon Powershot.